MOLIUM Wyznania Mola Książkowego Rozdział czwarty Witam serdecznie w audycji MOLIUM Mówi TJ Audycja ta jest dedykowana wszystkim pasjonatom książek molom książkowym oraz wielbicielom dobrej lektury wszelkiej maści Dziś w rozdziale czwartym, w odcinku czwartym chciałbym opowiedzieć Wam o pewnej postaci o pewnej pisarce, książek tym razem niebeletrystycznych, pewnej fascynującej postaci, fenomenalnej na swój sposób w moich oczach, której twórczość opiewa dosyć szerokie, a zarazem zróżnicowane spektrum tematyczne. Na ten czas słowem wstępu powiem tylko tyle, iż jest to Tematyka ogólnie rozumianych zjawisk paranormalnych metafizyki oraz metafizyki. Natomiast w kwestii książkowych smaczków, różnego rodzaju ciekawostek, również coś przygotowałem. Dziś pewien termin chciałbym wyjaśnić, pewien koncept przedstawić zaprezentować Tobie, Wam oraz przykłady zastosowania tego konceptu w praktyce. Koncept, który również potrafi robić dużą, dużą, sporą różnicę dla każdego pasjonata książek, wielbiciela dobrej lektury. Ciekawa rzecz, ale dobra. Nie wnikam w to teraz, to będzie drugim tematem dzisiejszego rozdziału MOLIUM. A już teraz chciałbym zacząć od zapowiedzianej wcześniej postaci, autorki, która jest dziś, mówiąc pieszczotliwie, babcią, gdyż jest osobą w podeszłym wieku, niemniej jednak tak przypuszczam, iż jest nadal jak najbardziej żywotną kobietą, na pewno jest nadal pełna aktywności i z tego, co mi o niej wiadomo, to jak najbardziej działa, psoci tam sobie różne rzeczy, podejmuje nowe projekty, angażuje się w nowoczesne dzisiaj formy ekspresji w internecie, organizuje jakieś tam wykłady, seminaria online. Oj, sporo, sporo by mówić. Ale żeby nie zaczynać tak od końca, to postaram się to jakoś usystematyzować. I przedstawić Tobie jej postać od początku. Otóż osoba ta zwie się Dolores Cannon i jak wspomniałem wcześniej z biegiem czasu wyszło tak, iż stała się ona specjalistką, czy jeżeli nie silić się na tak daleko idące określenia, to zaczęła się poruszać w wielu, wielu tematach, które moglibyśmy tak najogólniej zaliczyć do zjawisk paranormalnych czy do sfery metafizyki, rozwoju duchowego. Fenomenalnym jest w jej przypadku przede wszystkim to, że ona pokrywa tak wiele tych zagadnień. Gdyż do tej pory, zanim się z nią zetknąłem, przywykłem raczej do tego, iż spotykałem różnych autorów w tej branży, że tak powiem, którzy specjalizowali się w poszczególnych dziedzinach raczej, w jednej, dwóch, trzech. Tutaj na marginesie dodam, iż zjawiska paranormalne są moją pasją od bardzo dawna jedną zresztą z pierwszych pasji obok książek, obok właśnie książek. Byłem kiedyś i zresztą jestem nadal wiernym, wiernym fanem serialu z archiwum X, być może tobie znanego, The X-Files. X-Files. Z Davidem Duchownym oraz Gillian Anderson w rolach głównych, czyli Fox Mulder i z kolei, słowna para agentów FBI, specjalnego wdziału tej organizacji zajmującego się dziwnymi sprawami, które nie pasują nigdzie indziej. I te sprawy, te śledztwa trafiały do tak zwanego Archiwum X, które zamiast leżeć na wieki, się po prostu gdzieś tam zapomniane w czeluściach FBI Kwatery Głównej na szczęście odnalazło uwagę pewnego ciekawego agenta Muldera właśnie, Foxa Maldera, który zaczął się tym zajmować i z biegiem czasu została mu przydzielona partnerka, aby go trochę kontrolować trzymać na wodzy, mieć na niego oko dlatego że pewnym osobom nie za bardzo było w smak to, co on robił, ale z drugiej strony nie było też wygodnym się jego pozbyć. Więc w ten sposób powstała para Mulder Scully, która przez bodajże nawet 10 sezonów tego serialu zajmowała się różnorakimi, mnogimi sprawami paranormalnymi, paranaukowymi, metafizycznymi, kosmici, UFO, reinkarnacja, duchy, no cały spektrum, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tego, fascynujący mnie serial posiadający bardzo oryginalnego ducha, czy innymi słowy bardzo charakterystyczny klimat. Serial, którego absolutnie jestem wielkim fanem i gorącym wielbicielem. Pamiętam tak dygresyjnie, opowiem, że w tamtych czasach kiedy zostałem fanem tego serialu, to był jednocześnie czas pierwszej jego emisji, tak naprawdę w Polsce. I pamiętam, że wycinałem sobie z takiej gazetki z programem telewizyjnym, wydawanej co tydzień, takie skrawki z takim malutkim zdjęciem i opisem, o czym będzie następny odcinek Archiwum mix Wklejając to sobie te wycinki do takiego zeszyciku, w którym również znajdowały się wszelakie artykuły na temat tego serialu, czy na temat występujących w nim aktorów. Oj, to mnie wszystko kręciło bardzo, bardzo, bardzo. A w przyszłości, lata później, doczekałem się wspaniałego gadżetu, w cudzysłowie, w formie takiego kolekcjonerskiego wydania Archiwum Mix na DVD, w takich książeczkach zbliżonych formatem do szkolnego zeszytu, w twardej, lśniącej oprawie z kredowym papierem. Bardzo ładne, bardzo eleganckie, kolekcjonerskie wydanie, które bardzo elegancko prezentuje się na półce. Taka książeczka głęboko czarna, z taką głęboką, lśniącą czernią. Jedna za drugą, sporo tego. Świetnie to wygląda, świetnie, świetnie, świetnie. Ja jestem łasny na takie rzeczy, które estetycznie i wysoce elegancko wyglądają, a zarazem bardzo, bardzo intensywnie mnie kręcą. No, ta konkretnie kolekcja serialu Archiwum Mix zdecydowanie mnie kręci, gdyż zdecydowanie do dnia dzisiejszego jest to absolutnie mój najbardziej ulubiony, najukochańszy serial na świecie. No ale wróćmy do Dolores. Tak jak w tym serialu z Archiwum Mix możemy napotkać całe mnóstwo zróżnicowanych zjawisk paranormalnych również z przestrzeni metafizyki, tak? I w przypadku Dolores tak się ułożyło, że po latach ona dzisiaj praktycznie może się wypowiadać w wielu, wielu, wielu zagadnieniach z obszaru zjawisk paranormalnych oraz metafizyki. A jak do tego doszło? Zaczęło się trochę niepozornie, choć już wtedy charakterystycznie. To było dziesiątki lat temu, nie przytoczę teraz konkretnego przedziału czasowego, kiedy to miało miejsce, ale dziesiątki lat temu, kiedy Dolores zajmowała się z mężem hipnozą w celach terapeutycznych wykorzystywaną. To znaczy wykorzystywano wtedy hipnozę w celu na przykład leczenia ludzi z niezdrowych nawyków czy powiedzmy odstresowywania ich, żeby pomóc ludziom się wyluzować, Szczególnie mamy na myśli osoby, które były poddawane intensywniejszemu stresowi. Na przykład jacyś tam żołnierze, czy coś w tym stylu. Czyli leczenie nawyków, Radzenie sobie ze stresem, leczenie otyłości, hipnozą. Można, można było zastosować hipnozę w tej materii. Takie sprawy. Wydawałoby się nic paranormalnego, choć metoda dosyć, dosyć oryginalna, ale stosowana wówczas. To były takie, zawałoby się, początki. I w tamtym czasie. Podczas którejś z sesji takiej hipnozy terapeutycznej zaczęło dziać się coś dziwnego. Otóż pacjentka pod hipnozą zaczęła opowiadać dziwne rzeczy które nie bardzo pasowały do dotychczasowego schematu. Zaczęła mówić coś, co wyglądało jak wspomnienia osoby, ale z zupełnie innego życia niż aktualne. I też jakby mówione z perspektywy innego człowieka. Tak jakby osoba na krześle czy na tej terapeutycznej sofie kanapie była inną osobą pod hipnozą. Jakby stała się inną osobą w trakcie transu. Intrygujące zjawisko, które zaciekawiło wówczas Dolores z jej partnerem i zamiast odwrócić się od tego, uznać, że to jakieś dziwadło, w ogóle fikcja totalna, jakiś błąd ewentualnie mózgulskiego, podeszli do tego zupełnie inaczej, dopatrując się w tym potencjalnej wartości i pełni ciekawości oraz pointrygowania prawdopodobnie zaczęli po prostu to zgłębiać dalej. Zaczęli kontynuować to i w ten sposób dotarli do większej ilości tych dziwności, tych dziwnych przekazów pod hipnozą. Tego właśnie zjawiska. Poszerzyli je jak najbardziej. Jak najbardziej otrzymali do niego dostęp. To zjawisko się powtarzało okazało się, że to nie był punktowy, okazjonalny błąd, tylko coś, co potrafi się powtarzać, do czego można mieć dostęp, jeżeli tylko wie się w jaki sposób. Oni do tego doszli, oni poczęli doskonalić tą technikę i praktykować, praktykować, praktykować. I poprzez Tą działalność Dolores odkryła mnóstwo właśnie z tych konceptów z obszaru zjawisk paranormalnych oraz metafizyki. Ale nadal można by zadać pytanie, w jaki sposób, skoro mówimy o tak naprawdę wspomnieniach z przeszłych żyć teoretycznie. Czy, czy inaczej mówimy o czymś, co sprawia wrażenie wspomnień z przeszłych egzystencji człowieka, czyli koncept reinkarnacji, jak gdyby istniał. Jak, w jaki sposób z takiej rzeczy wypłynęło tak mnóstwo zróżnicowanej wiedzy? Otóż stało się coś jeszcze w tej ich praktyce, w tych ich eksperymentach z hipnozą. A mianowicie, za, jakby, to, jakby to opisać, hmm. w pewnym momencie, tak jak powiedziałem wcześniej, pod hipnozą człowiek potrafił zacząć mówić jak inna osoba, wiodąca inne życie i opowiadająca o nim, tak również w pewnym momencie ten człowiek potrafił mówić zupełnie, zupełnie jeszcze inaczej, tak jak gdyby bardziej to nie on mówił, ani nawet nie człowiek, którym był kiedyś, ewentualnie w innym życiu, ale tak jakby przemawiała przez niego inna istota lub istotę. Trochę tak jak przez telefon, czy jak przez pośrednika. Hmm. Przypominę to, czy można to na swój sposób przyrównać do zjawiska zwanego channelingiem, Tak zwany channeling można właśnie pokrótce opisać jako taką formę komunikacji, gdzie osoba, która przeprowadza ten channeling, tak zwany channeler, wchodzi, wprowadza sama siebie w specyficzny trans czy stan umysłu, stan świadomości bardziej chyba rzecz mógłbym. I w tym specyficznym stanie świadomości otwiera się na, na kontakt z inną istotą, istotami, z innym bytem, z jakąś inną świadomością, która może wówczas wykorzystać tą osobę w formie takiego żartobliwie mówiąc telefonu, w formie głośnika, innymi słowy. Może po prostu mówić jej ustami na przykład. Jest trochę tego, przykładów na świecie i było. Jeżeli temat Cię zaciekawił, polecam poszperać na przykład na YouTube Opisując sobie, powiedzmy, w wyszukiwarce YouTube'a, takie słówko baszar. To się pisze b a s a r Bashar. I jest sporo filmików z tym tak zwanym baszarem, z polskimi napisami. Możesz zobaczyć w praktyce, jak wygląda przykład właśnie owego channelingu. Natomiast jeżeli chodzi o Dolores Cannon, to ona channelerem nie jest. Ona dotarła do zjawiska, które channeling przypomina. Przypomina o tyle, że osoby, z którymi ona pracuje, czyli jej klienci, można by powiedzieć pacjenci, ale chyba jednak bardziej odpowiednim byłoby określenie klienci w tym przypadku. Jej klienci pod hipnozą potrafią nieintencjonalnie przemieniać się w takich channelerów, czyli ona, innymi słowy, opracowała technikę wprowadzania ludzi w taki rodzaj transu, który jest podobny, a może ten sam, do tego stanu, w który wprowadzają się channelerzy. I dzięki temu poprzez jej klientów potrafią komunikować się z nią inne, w ogóle inne istoty. Tu już nawet nie mówimy o wspomnieniach z przeszłych, żyć tego człowieka, tylko o zupełnie innych istotach, bytach, świadomościach, jakkolwiek nazwać. I to właśnie te istoty poprzez klientów Dolores, zwykłych ludzi, bardzo różnych, całe mnóstwo tych ludzi, a zjawisko się powtarza. W większości przypadków, to właśnie te istoty przekazują do dnia dzisiejszego pewną wiedzę, którą Dolores akumuluje na taśmach magnetofonowych, czy wcześniej na szpulach, w dawnych czasach na szpulach, tak, takich starych magnetofonów kiedyś były, a dzisiaj być może już używa cyfrowych dyktafonów, nie wiem akumuluje wiedzę przekazywaną w trakcie takich sesji na różnego rodzaju nośnikach i następnie przegląda je, studiuje i próbuje jakoś uporządkować, jakoś złożyć z tego pewną całość, bo okazuje się coś bardzo interesującego, że to, co ludzie mówią podczas jej sesji, bardzo różni ludzie, bardzo różni, z różnych środowisk, w różnym wieku, nawet z różnych państw, często się powtarza, często się ze sobą pokrywa, często się wzajemnie uzupełnia. W taki sposób, że w efekcie jak najbardziej można z tego złożyć obraz kompletny, niczym puzzle, dosłownie. Także w związku z tym Dolores, jako osoba, którą bardzo to zaciekawiło, jako osoba, która przede wszystkim mówi o sobie, że sobie samej, że ciekawość jest jedną z jej głównych cech charakterów, ona zaczęła to ze sobą składać. Zaczęła się temu uważnie przyglądać, temu, co mówią jej ludzie pod hipnozą i zaczęła składać to w pewną całość, w pewne zorganizowane wątki. I te zorganizowane wątki zaczęła ubierać w formę książek. Zaczęła pisać te książki i próbować je wydawać. Nie udało się jej tych książek wydać od razu, gdyż w tamtych czasach to było całkowite nowum. Tak jak mówiłem, hipnoza była wykorzystywana co najwyżej w celach takich podstawowych, terapeutycznych. A zjawiska paranormalne i te różne zagadnienia metafizyczne, przeszłe życia, ten cały pomysł na przeszłe życia, reinkarnacja, inne istoty, obcy tak zwani, czy kosmici, czy cokolwiek, to wszystko raczkowało wówczas. Dlatego właśnie postać Dolores Cannon, wśród znawców często jest określana mianem pionierki również. Dlatego, iż na wielu polach, na których ona się udziela, jednocześnie była tak naprawdę albo pierwsza, całkowicie pierwszą osobą, która cokolwiek zaczęła zgłębiać oraz publikować w tych zagadnieniach, Albo jedną z pierwszych. Dlatego też wśród osób z branży, w cudzysłowie, wśród wielu osób z branży, zyskała sobie spory, spory szacunek. Właśnie w związku z tym, iż ma już tak naprawdę zakumulowany ogromny staż, sporo doświadczenia zebranego latami tak naprawdę, sporo książek, właściwie kilkanaście, o ile już nie przekroczyła dwudziestu, nie jestem pewien, ale jest jak najbardziej w trakcie pisania następnych kilku, także ona to wszystko cały czas kontynuuje, i to jest też fascynujące, dlatego, że czytając jej książki, można, czy zaczytując się w jej książkach, można niejednokrotnie odnosić takie wrażenie od czasu do czasu, że uff, jestem najedzony treścią, nasycony treścią. Co ona tam jeszcze mogła włożyć? To już chyba wszystko. Trudno sobie wyobrazić, że coś tam jeszcze można dorzucić. Ale ona sama mówi, że niejednokrotnie w życiu miała właśnie takie odczucie, że to już jest wszystko, że ona ma już kompletny obraz rzeczywistości. I kiedy ona ma takie odczucie, to niedługo później okazuje się, że było pozorne że odsłonięta jest przed nią wiedza następnego poziomu, ciąg dalszy, kroczek po kroczku, gdzie ona po raz kolejny odkrywa, że stoi na nowym terenie, że jest tam jeszcze jedno piętro, że jest następny etap i to się przed nią, przed nią otwiera i otwiera rozpościera raz za razem lub rzecz powinienem być może jest rozpościerane. Dlatego, że dolores stwierdzi, iż z biegiem czasu zdała sobie sprawę, iż to nie jest przypadkowe. Te wszystkie rzeczy przekazywane przez jej klientów, za pośrednictwem jej klientów wprowadzanych transhipnotyczny, że to nie jest przypadkowe, tylko, że jest to usystematyzowane na swój sposób. Ona dojrzała z biegiem czasu pewną prawidłowość polegającą na tym, iż informacje zawarte w tych przekazach były i są nadal stopniowane. W taki sposób, który można w uproszczeniu opisać, tak, iż na początku dostaje jakieś uogólnienia, jakieś podstawowe informacje, żeby doszła do pewnego poziomu zrozumienia. Jak dochodzi do pewnego poziomu zrozumienia, czy mówiąc potocznie ogarnięcia tematu, to dostaje następne informacje, które bez zrozumienia tych poprzednich byłoby znacznie trudniej ogarnąć. Ale, że już rozumie te poprzednie, to dostaje jakby next level, następny poziom tajemniczenia tak jakby. I to jest wszystko dla niej jawi się uporządkowanym, czy podawanym w rozmyślny sposób. Taki, mianowicie, żeby można było to jak naj łatwiej przyswoić, jak najłatwiej zrozumieć. Krok po kroku, małymi dawkami, od powiedzmy podstawowych, prostych konceptów, po bardzo złożone, wręcz zawiłe idee, czy tematy, zagadnienia. I jeżeli teraz czytać jej książki w kolejności chronologicznej, jak ona je pisała, to można zauważyć właśnie tą hierarchię wtajemniczenia, to stopniowe, coraz szersze rozwijanie się wiedzy przed czytelnikiem. To widać w jej książkach, to się w ich w nich odzwierciedla, bardzo ładnie. Jak mówiłem, tych książek trochę jest. I o czym one są? Tak przykładowo, wybiórczo. W Polsce. Kiedy ostatni raz się dowiedywałem, były, czy są dostępne trzy bodajże pozycje Dolores Cannon. Jedną z nich są Kosmiczni Ogrodnicy, inną Jesteśmy Dziećmi Gwiazd, a tej trzeciej tytułu, nie pamiętam, to było coś Chyba z Jezusem w tytule. Kosmiczni ogrodnicy i jesteśmy dziećmi gwiazd. Hmm. Jakie tematy poruszają te książki i inne, które jeszcze w Polsce nie zostały wydane? Przykładowo. Przykładowo jest owa przede wszystkim reinkarnacja o której już powiedziałem wspomniałem reinkarnacja, koncept przeszłych żyć czyli tak zwanych wcieleń i zależności pomiędzy nimi koncept wszystkie koncepty wokół reinkarnacji, czyli na przykład koncept karmy Osoby, które interesują się tymi zagadnieniami powinny mniej więcej przynajmniej znać ten termin. Ale i, żeby było ciekawiej, to nie są tylko przeszłe życia. To również co bardzo interesujące i zaskakujące, z biegiem czasu odkryjemy u Dolores koncepty można by to tak określić wspomnień czy relacji z żyć przyszłych. Czyli tych, które w odniesieniu do aktualnej egzystencji klienta Dolores, który opowiada o takim życiu, jeszcze takie życie nie nadeszło. Wspomnienia z życia przyszłego. Ale i Wspomnienia z żyć równoległych, które mogą mieć miejsce w relacji do teraźniejszego życia klienta w tym samym czasie. Mogą mieć miejsce na tej samej planecie, w tym samym kraju. Może okazuje się, żyć człowiek, a właściwie jego dusza, jego świadomość, jednocześnie w, innym, w formie innego człowieka w tym samym czasie na ziemi. Trochę zawrót głowy może to przyprawiać kogoś, kto się po raz pierwszy styka z takimi koncepcjami. Niemniej jednak, jeżeli obawiasz się zawrótu głowy, mówiąc, to lektura Dolores absolutnie nie jest dla Ciebie, gdyż tam takich zawrotnych konceptów jest sporo, sporo, sporo i sama Dolores czasem śmieje się z tego, że faktycznie w tych książkach, i ją samą też tam to przetrawiało, ona mówi wielokrotnie o taki o, wstrząs czy, czy konsternację, najdelikatniej mówiąc, bardzo delikatniej mówiąc, a jednak ona postanowiła to spisywać, jednak sporo z tego udało się jej zrozumieć na tyle, żeby móc to przekazać w przystępnej formie, za co zresztą ona stwierdza, że to nie ona jest odpowiedzialna, że zasługi nie powinny być jej przypisywane, lecz tym istotom, które przekazują jej tą wiedzę poprzez jej klientów, dlatego że to one starają się ubierać w ową wiedzę, przystępną w formę przystępnych powiedzmy metafor, ilustracji, wizualizacji, które mogłyby być jak najbardziej zrozumiane dla takiego powiedzmy przeciętnego czytelnika. Dlatego, że. czy typowego czytelnika, dlatego, że generalnie ideą stojącą za tymi wszystkimi przekazami, ideą czy motywem istot, które, które, które są autorami tego przekazu, tych przekazów. Motywem stojącym za tym wszystkim jest to, iż jest dobry czas na ziemi do tego, żeby tą informację uczynić dostępną, żeby ją rozpowszechniać, żeby ją rozpopularyzowywać. Stąd też działalność Dolores gra bardzo istotną rolę w tej materii i mnie osobiście jako wieloletniego również pasjonata zjawisk paranormalnych zdumiewa fakt, Wieloletniej obecności, już naprawdę wieloletniej obecności prac Dolores na rynku, w cudzysłowie, w przestrzeni dostępnej dla każdego, niemalże, gdzie z drugiej strony tak naprawdę mamy mnóstwo osób, które działają w obrębie metafizyki i zjawisk paranormalnych lub zjawisk par paranormalnych i zadają sobie mnóstwo pytań, na które nie znają odpowiedzi lub, lub um, starają się owej odpowiedzi dociekać. Wychodzą z takiego punktu wyjścia całkowitego, z, z takiej jakby czystej kartki, podczas kiedy mnóstwo tych konceptów jest już opracowanych i gotowych, podanych jak na dłoni w książkach Dolores. Nie trzeba ich traktować jako prawdę objawioną, ale można je jak najbardziej potraktować swobodnie jako propozycje odpowiedzi, jako propozycje rozwiązania frapujących nas, czy zjawisk paranormalnych, powiedzmy, kwestii. Większość trapujących kwestii jest rozwiązana, jest przedstawiona w książkach Dolores. Tak ogromną przestrzeń tematyczną one pokrywają. Większość, o ile nie wszystkie, to jest fenomenalne i nie ma w tym przesady, kiedy zetknąć się z tymi książkami, kiedy zetknąć się ze zróżnicowanymi wykładami czy prelekcjami Dolores Canon, na przykład na YouTubie, to można poznać, że nie ma w tym najmniejszej przesady. Mówiąc o ogromie, spektrum tematycznego. Co samo sobie stanowi fenomen. Wróćmy jednak do wybiórczego przeglądu tych tematów właśnie, które są przedstawiane w jej książkach. Wcale nie żeby było zabawniej i przyjemniej. Gdyż są tam książki, które są dedykowane konkretnym konceptom, a są też książki, które zawierają w sobie mnóstwo różnych konceptów. Reinkarnacja, przeszłe życia, przyszłe, i równoległe też, to jest jedna płaszczyzna. Są też inne. Mamy duży wątek kosmitów, czy tak zwanych obcych, UFO. Co ciekawe, tu zrobię taką dygresję dotyczącą postaci autorki, w którymś momencie jej życia została zaproszona do współpracy przez Mufon. Mufon to jest taka bardzo znana międzynarodowa organizacja ufologiczna zajmująca się zjawiskiem UFO. Skrót pochodzi od nazwy Mutual UFO Network. I Dolores została zaproszona do współpracy z Mufonem w związku z jej ówczesnym doświadczeniem z hipnozą. Mianowicie ktoś wpadł na pomysł, że Dolores mogłaby pracować z osobami, które twierdziły, że były porwane lub porwane przez kosmitów. I w ten sposób można by zweryfikować wiarygodność na przykład takowych relacji. Można by być może również dotrzeć do większej ilości informacji, co tak naprawdę miało miejsce, jeżeli coś miało miejsce naprawdę to co tak naprawdę miało miejsce w trakcie owych w cudzysłowie porwań. A Dolores wydawała się do tej roli bardzo dobrą osobą w związku właśnie z tym jej doświadczeniem z hipnozą, z tymi jej praktykami, które ona kontynuowała i poszerzała, jak mówiłem wcześniej. Stąd też na jakiś czas zaangażowano ją do pracy w MUFONie. Nie pamiętam już, ile dokładnie lat trwała jej współpraca z tą organizacją. I wówczas ona bardzo zgłębiła to zagadnienie konkretnie, czyli tych tak zwanych porwań ludzi przez kosmitów. Co w ogóle doprowadziło do zaskakujących odkryć które nie za bardzo, mówiąc delikatnie, nie za bardzo idą w parze ze stereotypową wiedzą na ten temat, którą przedstawia się w filmach, czy, czy nawet w internecie. Jest, istnieje taki stereotyp porwania przez kosmitów, gdzie człowiek doznaje dosyć nieprzyjemnych rzeczy, gdzie są na nim przeprowadzane eksperymenty i tak dalej i tym podobne, gdzie generalnie to zjawisko jawi się jako dosyć negatywne, o ile nie psychodeliczne, naruszające wolną wolę człowieka i tak dalej. Natomiast to, do czego dokopała się Dolores za pomocą swojej unikatowej dosyć techniki hipnotycznego transu, Rzuciło zdecydowanie nowe światło na to zagadnienie. Bardzo interesujące i nierozpopularyzowane, tak jak jej książki. Z jednej strony sporo osób już dziś zna jej twórczość, z drugiej strony mamy nadal sporo osób, które jeszcze się z tym nie zetknęły. To jest ciekawe. Bardzo mnie cieszy, iż na dzień dzisiejszy tych książek Dolores jest już tak dużo, dlatego, że kiedy tylko się z nimi zetknąć, to już właściwie ma się zaklepane odpowiedzi na większość, o ile nie na wszystkie intrygujące nas kwestie. W temacie właśnie owych zjawisk paranormalnych, czy w temacie metafizyki. Tak jak mówiłem, to mnie cieszy. To jest swego rodzaju, to może być swego rodzaju ulga. Ja odczułem gdzieś w trakcie lektury coś takiego. Najpierw było dużo entuzjazmu, później pojawiła się równolegle z entuzjazmem również ulga i takie zadowolenie, satysfakcja, że wow, to naprawdę brzmi sensownie to się, innymi słowy, trzyma kupy. I co ciekawe, ten coraz większy stopień zaawansowania tych koncepcji przedstawionych w książkach Dolores, coraz wyższy stopień ich wyrafinowania nie burzy ich spójności. Nadal jest zachowany spójny sens całości tego co w moim odczuciu samo w sobie jest weryfikatorem wiarygodności. Wracając jednakowoż do tematów obecnych w książkach Dolores, mamy więc sporo miejsca poświęconego zjawisku tak zwanych porwań przez obcych, przez kosmitów, czy w ogóle zjawisku relacji ludzi z innymi cywilizacjami egzystującymi w kosmosie, na innych planetach, w innych wymiarach. Jeżeli chodzi o wymiary, to mamy koncept wymiarów. Mamy koncepty rzeczywistości równoległych, gdzie na przykład istnieje nieskończona liczba wersji na przykład naszej planety. Rzeczywistość równoległa. Rzeczywistości, które mogą się różnić tylko odrobinkę, różnić detalami od naszej, ale i rzeczywistości, które mogą się różnić wielce. Mamy też jednakowoż również koncept wymiarów tak zwanych wyższych czyli większej ilości wymiarów niż 3 wymiary, 4 wymiary, 5 wymiarów, 3D, 4D, 5D. Taki koncept, który od innej strony porusza zagadnienie wymiarowości. Koncept, którego ciekawym przykładem jest taka sytuacja, gdzie powiedzmy, która została przedstawiona w, w, w Harrym Potterze, na przykład. I nie tylko, gdzie mamy na przykład namiot, który wygląda jak mały namiot, a jak się do niego wchodzi, to odnajduje się siebie. W bardzo, bardzo przestronnym, dużym pomieszczeniem. Wow. Niby fantastyczny koncept z bajki, czy z ulicy Sezamkowej, bo jeżeli dobrze to sobie powspominać, to w ulicy Sezamkowej też coś takiego analogicznego było. Niby koncept z bajki, a jednak coś dokładnie bardzo podobnego znajdziemy w którymś miejscu u Dolores jako przykład ilustracji wielowymiarowości, tych wyższych wymiarów, że na poziomie 3D, czyli trójwymiarowej przestrzeni, coś może się, możemy zobaczyć na przykład pustkowie z okazyjnymi jakimiś tam powiedzmy małymi wejściami do czegoś, jakieś tam symboliczne drzwi, ale generalnie pusto. Natomiast jeżeli weszlibyśmy w tej samej przestrzeni, ale w czwarty, czy tam piąty, czy wyższy któryś tam wymiar, to ujrzelibyśmy tętniące życiem miasto. Tak mówimy wszystko w uproszczeniu, w przybliżeniu. Coś, czego na niższym wymiarze nie widać, ale w wyższym wymiarze jest jak najbardziej obecne, i jak najbardziej przestronne, zupełnie inaczej się przedstawiające. Koncept więc wielowymiarowości. Zarówno od strony wymiarów równoległych, rzeczywistości równoległych, jak i od strony wyższych i niższych wymiarów egzystencji. Co jeszcze mamy? Mamy koncept czasu. Ciekawe spojrzenie na czas, który jest przedstawiany jako swego rodzaju iluzja. Mamy koncept, który dla człowieka do tej pory niezetkniętego nie z czymś takim będzie też dosyć taki potencjalnie przy, przyprawiający o zawrót głowy, być może. Koncept, w którym nie przywiązuje się wagi do do chronologii czasu, czy do jego linearnego charakteru. Gdyż objawione jest przed nami, czy przedstawione pojmowanie czasu jako wspomnianej już iluzji, jako złudzenia, rodzaju złudzenia optycznego. Czegoś, co funkcjonuje na pewnym niższym poziomie i na tym, że jawi się realnym, rzeczywistym. Ale kiedy tylko spojrzeć z, odpowiedniej, z odpowiednio wyższej perspektywy, to tego nie ma. Nie ma tej linii, tej linearności, mam na myśli, nie ma tej chronologii. Można sobie wskakiwać, gdzie się chce. Na przykład um, następne twoje życie, mówiąc umownie, następne, odwołując się do konceptu reinkarnacji, wcale nie musi być chronologicznie po aktualnym, czyli jeżeli mamy aktualnie 2015 rok, to jeżeli miałbyś mieć, miałabyś mieć życie następne, następne wcielenie, to wcale nie musi ono być po 2015. Może być przed. Możesz na przykład swoje następne wcielenie przeżyć w średniowieczu, jeżeli masz na to ochotę. Jeżeli to by było odpowiednie dla Twojego rozwoju, dla celów, które chcesz w tym konkretnie wcieleniu zrealizować aktualnie. Hmm. Ciekawy koncept, gdzie czas z odpowiedniej perspektywy nie jest już linearny. Nie jest linią prostą, składającą się z przeszłości, przyszłości, teraźniejszości, tak umownie mówiąc, zależnie od punktu, względem którego będziemy się odwoływać. Tylko jest iluzją. Konceptem iluzorycznym, który tak naprawdę nie istnieje na żadnym poziomie, ale jest swego rodzaju umową społeczną. To jest zagadnienie, które bardzo mnie fascynuje, ale postaram się w nie nie zagłębiać, żeby aż, tak, aż takiej dygresji teraz nie robić, tylko wrócić bardziej do, do podania przykładów, tematów, które są poruszane w książkach Dolores. Innym tematem jest chociażby samo zagadnienie życia po śmierci tak zwanego, czyli co się dzieje z człowiekiem po śmierci, co się dzieje z nami po śmierci. Koncept na to. Jak wygląda to przejście? Opuszczenie ziemskiej egzystencji i przejście do sfery duchowej. Jak to wygląda? Temat ten został wzięty pod lupę wręcz w jednej z książek Dolores szczególnie Between Death and Life. Taki jest tytuł oryginalny. Na polski to będzie Pomiędzy Życiem a Śmiercią. Książka, która w całości jest dedykowana temu zagadnieniu i zgłębia je dosyć mocno, pod wieloma kątami. Jak to jest umierać? Co się dzieje bezpośrednio po? Czy śmierć w ogóle jest przypadkowa? Zdarza się nam przypadkowo, kiedy los będzie tak chciał. Czy też może stoi za tym jakiś głębszy plan? Co się dzieje dalej? Jak to wygląda to stereotypowe światło, tunel? Hmm. Również u Dolores znajdziemy spore poszerzenie i tego tematu, i tego stereotypu. Znajdziemy znacznie więcej informacji niż tylko stereotypowy tunel ze światełkiem na końcu. Znacznie więcej informacji. Znajdziemy opisy tego, co się znajduje na duchowym, tak zwanym duchowym planie. Opisy, które, co ciekawe, dosyć pokrywają się z opisami autorów poruszających się w przestrzeni tzw. OB lub OB, Out of Body Experience, czyli doświadczenia pozacielesne. Autorzy tacy jak Robert Monroe, czy Bruce Moen, czy tak odwołując się do polskiej przestrzeni, Darek Sugier także jeżeli dobrze pamiętam jego nazwisko, jeżeli nie, zaprzepraszam. I inni, i wiele, wiele innych autorów, którzy piszą o OB lub OB, jak wolisz. To, co oni napisali, odnajdziemy również u Dolores. To i nawet więcej pod pewnymi względami. W tej książce, pomiędzy życiem a śmiercią, znajdziemy również opis jakby mechaniki, w cudzysłowie, idei stojącej za życiem na ziemi i życiem czy funkcjonowaniem w przestrzeni duchowej. Nie tylko geografia tej przestrzeni, co tam jest, jakie tam miejsca, jakie są ich funkcje, ale i o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Co my tak naprawdę robimy tutaj na ziemi, o czym zwykle nie zdajemy sobie sprawy, tutaj żyjąc, żeby było zabawniej? A co robimy na planie duchowym? Jak już tam się znajdziemy? To też nie jest tak, że ten plan duchowy jest tylko takim przejściem. Jakby nie jest tylko przejściowy. Ale jak najbardziej tam można sobie sporo również popsocić, porobić, rozwijać się. Wiele ciekawych rzeczy można by o tym opowiedzieć. Ja tak bardzo wybiórczo i krótko, bo aż tak się nie chcę w to zagłębiać, powiem, że jedną z rzeczy najbardziej mnie fascynujące, które odnalazłem u Dolores, jak i u autorów poruszających zagadnienie o B, jest to, że rzeczywistość planu duchowego, który tutaj nam na ziemi wydaje się mniej realny, paradoksalnie dla osób, które doświadczyły tej rzeczywistości planu duchowego, jawiła się bardziej realną od rzeczywistości ziemskiej, Zaskakujące, ale wiele osób mówi to samo. Wiele osób to powtarza, które doświadczyły tak zwanego OOB, czyli opuściły swoje ciało i doznały wędrówki, czy, czy wizyty na takim planie duchowym, jakby tak w uproszczeniu mówić, to wiele z tych osób powtarza, że to, czego tam doświadczyły, to, co tam na przykład ujrzały, było jakościowo bardziej rzeczywiste niż to, co widzą na ziemi. To jest opisywane w ten sposób, że jak doznasz rzeczywistości planu duchowego i wrócisz sobie tutaj na ziemię, obi doznaje się na przykład w nocy, czy tam nad ranem można sobie, czy kiedykolwiek zresztą, ale stereotyp jest taki, że najczęściej można pokusić się o praktykę OB, czy obi w ciągu nocy, czy nad ranem powiedzmy. Później się wraca do własnego ciała jak najbardziej i kiedy wracasz do tego ciała, budzisz się, otwierasz oczy, jesteś znowu w swoim życiu, tu i teraz, na ziemi, to rzeczywistość ziemska, to, co widzisz tutaj, już nie wydaje się Tobie tak bardzo realne i rzeczywiste, wręcz odwrotnie, blednie. Blednie w porównaniu, ze z tym, czego doświadczyłeś, w porównaniu z Twoimi wspomnieniami z tego planu duchowego, to tak jakby doświadczyć filmu w jakości HD, nigdy wcześniej nie oglądając takowego. Gdzie można sobie na odpowiednim na przykład telewizorze, ekranie zobaczyć najmniejszy szczegół twarzy aktora, najmniejszy szczegół faktury była trawy. I, I to robi taki efekt, wow, jak się widzi to po raz pierwszy. I jak się to już zobaczy, to później żaden film, który nie jest w jakości HD, już nie wydaje się taki super-hiper. Mamy już zupełnie inne pojęcie, odczucie jakości, realności oglądanego obrazu. I właśnie. Takie ciekawe zjawisko jest raportowane przez wiele osób twierdzących, że doznawały doświadczeń pozacielesnych. Czyli owego obi. To również odnajdziemy u Dolores. Jako jedną z mnóstwa, mnóstwa rzeczy. Tak jak mówiłem, cała książka jest dedykowana temu zagadnieniu u Dolores. Zagadnieniu tego, co się dzieje pomiędzy życiem a śmiercią. Pomiędzy jednym życiem a drugim. Jak to wszystko wygląda? Od różnych kątów. Od różnych stron. Zgłębienie bardzo sensowne. Szerokie. Tych tematów. Co jeszcze znajdziemy u Dolores? Znajdziemy kwestię naszej planety, naszej tutejszej ludzkiej cywilizacji ujętą w szerszy ewolucyjny obraz. Znajdziemy pewne koncepcje na to, skąd człowiek pochodzi i czy jest taki unikalny, że jest tylko na Ziemi, czy też istnieją ludzie na innych planetach. W ogóle jak to jest z tym życiem na innych planetach? Jak to jest z ludźmi na Ziemi, ich relacją we Wszechświecie z innymi cywilizacjami, względem innych cywilizacji? Jak to jest z drogą ewolucyjną Ziemi i ludzkości na tejże? Ze szczególnym akcentem na wyjątkowy czas w jakim się aktualnie znajdujemy, pod kątem wspomnianej ewolucji właśnie, pod kątem rozwoju świadomości. Czas, dlaczego taki szczególny? Dlaczego taki wyjątkowy? I co może nas spotkać? Jakie wielkie zmiany wcale nie... Niekoniecznie takie dramatyczne. Nie jest, to kolejna, nie jest to zapowiedź kolejnej apokalipsy, końca świata. Coś raczej wręcz przeciwnego. Coś bardzo pozytywnego. Nowa jakość życia, delikatnie mówiąc. Taka wizja dosyć detalicznie jest przedstawiona. Jest to złożona wizja. Ja z premedytacją nie wchodzę w szczegóły teraz, gdyż dużo by mówić o tym. Najkrócej mówiąc, jest to koncept tak zwanej nowej ziemi. Nowej ziemi. Nowej ludzkości. Bardzo interesujące zagadnienie dla mnie osobiście. Pod wieloma względami fascynujące. I co ciekawe, ten koncept nowej ziemi również doczekał się dedykowanej niemu książki. Dokładnie mam na myśli tutaj Three Waves of Volunteers and New Earth. że taki jest tytuł oryginalnej książki, czyli na język polski tłumacząc trzy fale wolontariuszy oraz Nowa Ziemia. O co chodzi z tymi falami wolontariuszy? to też znajdziemy oczywiście u Dolores. To jest jeden z konceptów składowych całego wątku ewolucji naszej cywilizacji, nas jako ludzi, jako całości tutaj na Ziemi. Koncept zniesienia człowieka na wyższy poziom jakości życia. Zarówno jednostkowego, jak i społecznym, cywilizacyjnym ujęciu, jak i w ujęciu duchowym, jak i w ujęciu przede wszystkim świadomościowym. No i ta nowa ziemia wspomniana, o co chodzi z tą nową ziemią, to też się poniekąd łączy z zagadnieniem wymiarowości. Tak, jeżeli będziesz zgłębiać, jeżeli zechcesz zgłębiać ten koncept u Dolores, on zresztą nie tylko u Dolores jest obecny, to dowiesz się zdecydowanie, zdecydowanie więcej na ten temat i to też nie jest tak, co ciekawe, że dowiesz się tego tylko w tej książce Free Waves of Volunteers and New Earth, dlatego, że tak samo jak zresztą temat tej śmierci i tego, co się dzieje po śmierci z człowiekiem, nie jest przedstawiany tylko w książce Between Death and Life, czyli Pomiędzy Życiem a Śmiercią. Te tematy jak najbardziej odnajdziesz również w innych książkach Dolores. One są jak najbardziej stale niemalże obecne gdzieś tam, tyle, że czasem Dolores pokusiła się o dedykowane im pozycje, które z premerytacją Biorą te tematy pod lupę i zbierają w jednym miejscu to, czego Dolores dowiedziała się z różnych przekazów od wielu, wielu ludzi, z którymi pracowała pod hipnozą, których wprowadzała w hipnotyczny trans własnego pomysłu, który opracowała z biegiem czasu i doskonaliła, o ile nie doskonali dalej, trans, który nazywa, określa mianem somnambulicznego transu, który określa, iż jest transem najgłębszym z możliwych. I jest transem jednocześnie, który różni się od takiego klasycznego, hipnotycznego transu, gdzie podstawowa różnica polega na tym, iż w takim klasycznym, stereotypowym transie hipnotycznym, jest niestety możliwa interferencja świadomego umysłu człowieka w trans wprowadzonego. Niestety, mówię, dlatego, że okazuje się, że interferencja, czyli zakłócenie obecnością umysłu świadomego pod hipnozą może zniekształcać wiarygodność informacji. Może sprawiać, że zamiast prawdy ujrzymy zdeformowany obraz, zdeformowany emocjami człowieka, a szczególnie jego lękami, obawami, jego strachem. Różnymi rzeczami też jakby biochemia mózgu ludzkiego może to zakłócać ale nie będziemy mieli do czynienia z tymi zakłóceniami, kiedy wyłączymy całkowicie obecność świadomego umysłu, czyli kiedy uzyskamy tak głęboki trans, a można takowy uzyskać, wygląda na to, w którym ów świadomy umysł po prostu nie będzie obecny. To będzie zbyt głęboko. I w tymże transie można dojść do nowej jakości informacji, do zaskakujących zjawisk, jak na przykład te, o których powiedziałem wcześniej, czyli, że nagle znikąd do Dolores poprzez jej klienta przemawiać zaczyna ktoś zupełnie inny. komu można zadawać pytania, co, co bardzo co, ciekawe, z kim można rozmawiać i otrzymywać odpowiedzi, które okazuje się, że zaczynają się zaskakująco pokrywać z odpowiedziami udzielanymi za pośrednictwem ludzi zupełnie innych, z innych miejsc kraju, z innych państw, ludzi z różnych środowisk, w różnym wieku. Więc Somnambuliczny trans. Dygresja. Wracając do zagadnień poruszanych w książkach z Dolores Cannon. O czym ja mówiłem? Ewolucja ziemi i ludzkości. Nowa Ziemia, o tym mówiłem. Co jeszcze mamy? Mamy we wcześniejszych pozycjach Dolores, mamy bodajże trylogię nawet poświęconą Nostradamusowi, który wyjaśnia własne tajemnicze przepowiednie. Jak wspomnimy koncept proroc Nostradamusa, to najbardziej charakterystyczną cechą tychże jest ich bardzo zagadkowy, tajemniczy, zawiły abstrakcyjny niemalże miejscami charakter. Teoria na to jest taka, że w czasach, w których Nostradamus żył, takie rzeczy były delikatnie mówiąc niemile widziane. Stąd też, żeby uchronić się od przed, uchronić się przed reperkusjami Nostradamus postanowił ubierać swoje wizje w taką formę właśnie dosyć zakodowaną, że tak powiem, która w jego mniemaniu nie da podstaw innym ludziom, żeby się go, mówiąc kolokwialnie, czepiali. Bo to będzie tak za, za, zakodowane, skryte że nie będzie można, że tak powiem, się do tego po prostu przyczepić jawnie, legalnie. Taka jest teoria na to, dlaczego, dlaczego te przepowiednie Nostradamusa są tak zagadkowe. I Dolores skontaktowała się z tym, że Nostradamusem gdzieś z biegiem swojej kariery i oczywiście tą metodą, którą już opisałem, i to, czego się dowiedziała, czytaj wyjaśnienia różnych z tych, tych przepowiedni, zawarła bodajże w trzech tomach. Innym wątkiem jest wątek Jezusa, który Dolores postanowiła zgłębić jako bardzo ciekawa osoba. Kiedy ona dowiedziała się, że może za pomocą tego, co odkryła, dochodzić do prawdy, czy przynajmniej do pewnych konceptów na temat tego, co miało miejsce kiedyś, a czego być może, lub na pewno nie można znaleźć w książkach historycznych, bo na przykład takie nie są dostępne albo nie jest dostępna wystarczająca ich ilość, to zaczęła sięgać po to pełnymi garściami. Wiecie, możesz, możecie, czy możesz sobie zadać takie pytanie, jakbyś miał dostęp do archiwum wszelkiej wiedzy, na przykład na temat przeszłości świata, do takiego obiektywnego archiwum, to być może Będąc ciekawą osobą, bardzo chętnie zgłębiłbyś, zgłębiłabyś jakieś tam okresy z życia naszej planety, z historii Ziemi, z historii ludzkości. Może nawet to właśnie temat Jezusa byłby jednym z tych zagadnień, które by Ciebie szczególnie interesowały. Może wydałoby się atrakcyjnym zobaczenie Go na własne oczy, a jeśli nie zobaczenie, to chociażby usłyszenie o nim. To zagadnienie również jest obecne w więcej zdecydowanie niż jednej książce Dolores. W formie, tak z góry mogę powiedzieć, niereligijnej raczej, czyli to nie jest w takiej ramię stricte czy to katolickiej, czy chrześcijańskiej ujęte, tylko jest to przedstawione bardziej w takiej bardziej neutralnej formie, która powinna być jak najbardziej przystępna również dla osób, które nieszczególnie identyfikują się z religią. Jakąkolwiek. Także to może być argument na plus względem przedstawienia tych tematów dla takich osób które w przeciwnym razie być może nie sięgnęłyby po to, jeżeli byłoby to takim bardzo religijnym duchu. Hmm. Co jeszcze? Co jeszcze z tych tematów? U Dolores. Mamy z takich pomniejszych zagadnień temat duchów. Też jest szeroko opisany. Mamy temat innych cywilizacji, żyjących na Ziemi, tu i teraz. Przy czym nie mam na myśli w tym momencie kosmitów. Tylko po prostu inne cywilizacje niż nasza, o której wiemy oficjalnie, że ich istnieje na Ziemi. Mamy koncerty przedstawione u Dolores, że są też inne cywilizacje, które jak najbardziej żyją lub też żyły wcześniej na Ziemi. Mamy również kwestie przeszłości, przeszłości naszej planety, przeszłości człowieka, zupełnie innej wizji przeszłości niż ta, z którą jesteśmy konfrontowani w szkole, w podręcznikach, w historii. Zupełnie inna wizja, znacznie bardziej spektakularna i obfitrza. Wizja, która między innymi, mówi o ludzkości, iż jest ona znacznie starsza niż się oficjalnie, stereotypowo przedstawia czy uważa w akademickich książkach czy kręgach że człowiek jako gatunek jest znacznie, znacznie starszy. Że nawet cywilizacja ludzka z dorobkiem technologicznym też jest znacznie starsza i że aktualny dorobek nasz technologiczny, postęp techniki i technologii nie jest pierwszym w historii człowieka. Że były już jak najbardziej wysokie osiągnięcia technologiczne w historii ludzkości, a nawet wyższe niż aktualne, że to wszystko już było, że to już miało miejsce kiedyś i to nawet niejednokrotnie. Zamiast punktowej, jednorazowej ludzkości, która była, rozpoczęła się od od Neandertalczyka czy, czy kogoś w tym rodzaju. Umownie mówiąc w uproszczeniu. I, I doszła do takiego punktu jak teraz. Gdzie mamy samoloty, mamy promy kosmiczne, byliśmy niby na Księżycu, wysłaliśmy sondę na Marsa. Zamiast, zamiast tej jednorazowej ludzkości, która po prostu przeszła swoją drogę, pojedynczy odcinek, dostajemy obraz człowieka, który po pierwsze jest na Ziemi obecny znacznie dłużej, kosmiczne ilości czasu dłużej niż to, co znajdziemy w oficjalnym podręczniku szkolnym. Po drugie, ten człowiek zdążył już osiągnąć podobny, a nawet wyższy rozwój techniki i technologii niejednokrotnie. To były takie ogromne ilości czasu, że cywilizacje rozwijały się i upadały, znikały z powierzchni Ziemi. Ulegały destrukcji za własną przyczyną lub były wymazywane z powierzchni planety poprzez kataklizmy naturalne. A czas zrobił swoje. Jak już mówiłem, był to czas znacznie, znacznie dłuższy niż to, co otrzymujemy w oficjalnej szkolnej, akademickiej informacji. I ten czas potrafił skutecznie wymazać niejedną cywilizację, jak i również będzie potrafił skutecznie wymazać naszą. Przypomina mi się w tym miejscu fantastyczny obraz, wizualizacja z filmu Wehikuł Czasu. Być może kojarzysz, była tam taka scena, w której główny bohater wchodzi do swojego Wehikułu Czasu, i w taki dosyć malowniczy sposób jest pokazane, jak on się cofa w czasie, kiedy przez przypadek tam coś się dzieje, że traci przytomność podczas wprawionego już w ruch wehikułu, który już się cofa w czasie ta maszyna, a on akurat traci przytomność i, i cały czas jest w podróży wstecz. I reżyser przedstawił ten proces cofania się w czasie o ogromne odległości w bardzo malowniczy sposób, gdzie widzimy na własne oczy jako widzowie, jak to wszystko znika, jak cywilizacja znika i jak to jest stopniowane, wystarczy tylko odpowiednio przyspieszyć upływ czasu odpowiednio szybko prze, przejść poprzez jego przemijanie i można zobaczyć na własne oczy coś, co wydaje się oczywiste po namyśle. To jest jak najbardziej realne. Że w którymś, w którymś momencie zamiast, zamiast ośrodka przemysłowego, zamiast ogromnego kompleksu miejskiego, z wieżoscami, trapaczami chmur, z paprykami. Zobaczymy po prostu łączkę z zieloną, świeżą trawką, drzewkami. Świeża ziemia, która będzie się nam jawić jako bezludna planeta, raj. Piękna matka natura, jawiąca się niczym nietknięta działaniem człowieka. Tamten obraz zrobił na mnie wówczas ogromne wrażenie. A u Dolores otrzymujemy, otrzymujemy taki obraz historii ludzkości, jako właśnie Gatunku, który zdążył już rozwinąć cywilizację do wysokich poziomów niejednokrotnie. Samo w sobie jest to fascynujące fascynujący koncept że, że praktycznie innego życia nie trzeba szukać na innych planetach można je znaleźć w naszej własnej historii życie wystarczająco różniące się, radykalnie różniące się od tego, co znamy aktualnie. Bo okazuje się, że za każdym razem ludzkość w nieco inny sposób, że tak powiem, urządziła sobie egzystencję, urządziła sobie życie, dotarła do technologii w nieco innej formie. W cudzysłowie nieco, bo tak naprawdę jak się poczyta te koncepty, to one potrafią się różnić diametralnie od, od tego, co widzimy dzisiaj. I na swój sposób są one, mogą się one jawić prymitywnymi, na inny sposób mogą się jawić wybitnie rozwiniętymi. Najbardziej popularnym chyba konceptem jest koncept Atlantydy, ale cała cywilizacja Atlantydy też jest tak naprawdę tylko jedną. Jawi się w przekazach zawartych w książkach Dolores jako też również tylko jedna, wcale nie jedyna z przeszłych cywilizacji człowieka. Okazuje się, że wiele rzeczy, które myślimy, że dokonaliśmy po raz pierwszy, były już dokonywane wcześniej, nierzadko, niejednokrotnie. Jedną, jednym z takich przykładów jest kontakt z obcymi cywilizacjami, z przedstawicielami. Innych gatunków czy, czy istot żyjących na innych planetach czy w wymiarach, my aktualnie możemy mieć takie taki pogląd czy odczucie, że nie ma aktualnie oficjalnego kontaktu. Jest taką feministycznie powiedziałem pogląd, odczucie. Dlatego tak to ująłem, gdyż część osób uważa, że takowy kontakt jest dokonywany tu i ówdzie. Ale generalnie w telewizji o tym nie słyszymy. W telewizji generalnie nie dostajemy informacji, że przylecieli jacyś ambasadorzy z, obcych, z innych planet i nawiązali kontakt z ludzkością. Więc oficjalnie nic nam o tym nie wiadomo. Natomiast kiedyś w tych innych cywilizacjach ludzkich jak najbardziej dotarto do momentu, w którym ów kontakt został nawiązany. Po prostu człowiek osiągnął taki poziom rozwoju, w którym był gotowy, przynajmniej część ludzkości była gotowa do nawiązywania oficjalnych kontaktów. Co więcej, człowiek sam sobie też latał tu i I to się świetnie komponuje na przykład, na przykład z treściami, z jakimi stykamy się w książkach Erisa von Denkena z tematu paleoastronautyki, który jest jednym z badaczy, jednym z czołowych badaczy, to jest ikona sama w sobie, być może opowiem o nim w którejś z audycji, który bada Niepokojąco intrygujące ślady na Ziemi. Różnych rzeczy. Niepokojąco intrygujące to znaczy takie rzeczy, które można znaleźć jeszcze na Ziemi, a które nie za bardzo da się wytłumaczyć oficjalną wiedzą, oficjalną nauką też delikatnie mówiąc, które wskazywałyby raczej na to, że czegoś nie wiemy lub gdzieś jesteśmy w błędzie w naszej oficjalnej wiedzy, w naszym dotychczasowym rozumowaniu stereotypowo. Bo coś definitywnie nie pasuje do obranego obrazu w stanu rzeczy, dotyczącego przeszłości, jak to było kiedyś z ludźmi. Człowieka. To też świetnie się komponuje z tym, co jest zawarte w pracy pod tytułem Zakazana archeologia autorstwa Michaela Cremo i jeszcze jednego człowieka, którego niestety teraz nazwiska nie przypomnę. Zakazana archeologia, która zresztą, co ciekawe, posiada swoją kontynuację. Czy pamiętam tytuł? Tytuł oryginalny jest bodajże Human Devolution. Czyli Dewolucja Człowieka. Tak myślę, że mógłbym to przetłumaczyć na polski. Zakazana archeologia jest dostępna po polsku. Nie wiem, czy ten drugi tom również, ale Zakazana archeologia jak najbardziej tak można ją wyszpelać i zakazana archeologia to poniekąd też kwestia podobna do prac Ericha von Denikena. Praca naukowa, która przedstawia, chociaż niektórzy uważają ją za paranaukową oczywiście, która przedstawia, przedstawia odkrycia archeologiczne różnego rodzaju które zdecydowanie nie pasują z oficjalnie przyjętym modelem wiedzy. Co więcej, w zakazanej archeologii odnajdziemy również opisy, w jaki sposób to, co nie pasuje, jest ignorowane przez oficjalnych naukowców lub że tak powiem prowadzane do, do bzdury lub do błędu. W jaki sposób jest to trywializowane lub w ogóle wyrzucane z, z powierzchni, z powierzchni ze światła, żeby to nie było dostępne dla ludzi, dla takiego typowego człowieka, żeby na siłę tworzyć raczej obraz który będzie pasował do oficjalnie przyjętej koncepcji, a całą resztę po prostu tłamsić. Wszystko to ciekawie się bardzo, bardzo ze sobą zazębia, kiedy tak zestawić. I jednym z tych komponentów jest właśnie są wszystkie informacje na temat historii przeszłości ludzkości bardzo obfite, bardzo zróżnicowane, które odnajdziemy jak najbardziej w książkach Dolores. Bardzo dużo tego odnajdziemy. Tak, że praktycznie Ziemia przestanie być ubogim źródłem informacji. Tak żartobliwie mówiąc, bo do tej pory, dopóki nie dotknąłem się z książkami Dolores, to Najbardziej interesującym wydawały mi się opisy czy informacje dotyczące życia na innych planetach. Natomiast kiedy zetknąłem się z przekazami zawartymi w publikacjach Dolores, to przestałem kojarzyć Ziemię, że to jest po prostu coś tak bardzo oczywistego i znanego przewidywalnego. Ziemia sama w sobie stała się dla mnie wielkim zbiorem, wielkim jednym wykopaliskiem bardzo interesujących nowych, nowych, świeżych informacji, o których wcześniej nie miałem pojęcia, a które fascynują mnie i zafascynowały, kiedy po raz pierwszy się z nimi zetknąłem daleko, daleko poza Atlantydę, a jeżeli chodzi o samą Atlantydę, to sama Atlantyda również wychodzi daleko poza ten prosty stereotyp Wysepki, która była sobie kiedyś w i lub Archipelag i zostało to w którymś momencie zalane i tyle. Nie ma Atlantydy. Także historia przeszłość, przeszłość Ziemi jest, przy przeszłość ludzkości, jest również istotnym komponentem tematycznym w książkach Dolores Kahn. Co jeszcze ciekawego na koniec chciałbym powiedzieć o jej dorobku dotychczasowym, to to, właściwie to dwie rzeczy przypomina mi się teraz nawet, postaram się zapamiętać. Jedną z nich jest seria Convoluted Universe, czyli na polski plątany, poplątany, zawiły wszech Tak by można było rzec. I ta seria to jest seria, która aktualnie liczy sobie cztery tomy. Być może będą następne. Mam na to nadzieję. Cztery tomy. Book one, book two, book three, book four, czyli księga pierwsza, druga, trzecia itd. I tak dalej. Ja jestem aktualnie w trakcie lektury tej serii, dokładnie rzecz biorąc, w trakcie drugiego domu, drugiej księgi. I to jest seria, która jest dla mnie osobiście najbardziej fascynująca w całym dorobku literackim tej autorki. A jest tak dlatego, iż ta seria nie jest stricte dedykowana jednemu konceptowi, tak jak pozostałe książki, gdzie mamy właśnie tą książkę dedykowaną temu, co się dzieje po śmierci, czy pomiędzy jednym a drugim życiem, mamy książkę dedykowaną nowej ziemi falę wolontariuszy, Mamy książkę nawet, o której jeszcze tutaj, a mówiłem o serii dedykowanej Nostradamusowi, jego przepowiedniom, mówiłem o książkach dedykowanych Jezusowi, wątkom dotyczącym Jezusa. Nie mówiłem natomiast jeszcze o takiej książeczce Legenda Kosmicznej Katastrofy, tak na polski mógłbym przetłumaczyć A Legend lub The Legend, już nie pamiętam, Of a Star Crush. To jest taka książeczka, w której um, Dolores tak naprawdę koncentruje się na... To taką dygresję zrobię. Koncentruje się na przypadku jednej swojej klientki. To nawet była bodajże jej koleżanka. Gdzie pod hipnozą odnalazła jedno z jej żyć na ziemi, takie dosyć intrygujące, bo bo gdzieś tam odnalazła obraz, wątek, hmm, wątek życia w takiej jakby społeczności małej, kameralnej, odizolowanej od reszty, na tyle odizolowanej społeczności żyjącej na ziemi, ale na tyle odizolowanej, że, że uważającej, że poza nimi na ziemi nie ma innych ludzi w ogóle, i przez długi czas tak uważali. I ta mała społeczność w pewnym stopniu pochodziła od istot z innej planety, które kiedyś, kiedyś, kiedyś w przeszłości pojawiły się na Ziemi i zmieszały z lokalnymi tubylcami, z cudzyschodzi, z biegiem czasu. I właśnie ta społeczność, którą Dolores zgłębia w tych konkretnie sesjach hipnotycznych, one się tak fachowo nazywają regresjami, czy regresingiem. Regresja hipnotyczna to jest właśnie takie cofanie człowieka pod hipnozą, czy za pomocą hipnozy, hipnotycznego tansu, do poprzednich żyć, do poprzednich wcieleni. To jest regresja hipnotyczna. I w tej książce Legenda kosmicznej czy gwiezdnej katastrofy Dolores koncentruje się na tym jednym wątku, gdzie jej znajoma odnajduje siebie w postaci mężczyzny, który jest łowcą myśliwym, który poluje na zwierzynę, łatwia po prostu pozyskuje żywność dla tej społeczności, w której żyje. Dla tej właśnie społeczności, która gdzieś tam w przeszłości, dalekiej względem ich teraźniejszości, wywodzi się od obcej cywilizacji, która kiedyś znalazła się na Ziemi. I to wszystko jest zgłębione w jednej książce. Ten jeden wątek dosyć mnie to zaskoczyło dlatego, że do tej pory nigdzie nie słyszałem o tej konkretnie książce Dolores, w żadnych jej wykładach, w żadnych jej prelekcjach, w żadnych wywiadach z nią, a trochę ich wysłuchałem. Na YouTubie sporo jest tego. Jeżeli znasz angielski, to praktycznie możesz, ma, masz co zgłębiać. Będziesz miał, czy będziesz miała co zgłębiać. Są tam wywiady. Zresztą tak znowu dygresyjnie. Dolores kiedyś była w Polsce. No nie tak kiedyś w sumie. Nie była aż tak dawno temu także dwa lata temu, albo trzy, coś, coś ten deseń jakoś. I zapisy wybiórcze, ale też nie krótkie. Z wykładów, z wykładu jej, jaki tutaj dało w Warszawie zresztą, można znaleźć na YouTubie. One są serwowane przez tak zwaną niezależną telewizję NTV. Więc to akurat można sobie po polsku posłuchać, dlatego że mamy tam tłumacza, który, który tłumaczy to, co Dolores mówi. Więc, więc można sobie posłuchać po polsku generalnie. To taka ciekawostka. Ale wracając do, do książek Dolores i do, szczególnie do serii Convoluted Universe, generalnie te inne książki, pozostałe książki poza tą serią są czemuś dedykowane, są skoncentrowane na jakichś konkretnych zagadnieniach lub grupach zagadnień. Natomiast seria Convoluted Universe jest takim obszernym, obfitym, ogromnie zróżnicowanym kompendium, które zawiera w sobie przeróżne Przeróżne zagadnienia, przeróżne tematy, przeróżne wątki, które zgłębia w rozdziałach, w grupach rozdziałów, w częściach, ale generalnie w tych tomach znajdują się bardzo, bardzo różne zagadnienia, To też, innymi słowy uzyskujemy w nich najwyższy stopień zróżnicowania. powiedziałbym, że na swój sposób jest to to, co najlepsze w twórczości Dolores. To właśnie znajdziemy w serii Convoluted Universe. Najbardziej mnie zdecydowanie zdecydowanie fascynuje, więc to taka ciekawostka, o której chciałbym powiedzieć na koniec. Ja starałem się, znaczy kiedy, kiedy postanowiłem zgłębiać twórczość Dolores, to obrałem taki kurs, żeby czytać te książki chronologicznie, tak jak były pisane. Oraz, żeby nie czytać ich wszystkich, dlatego, że nie wszystkie mnie interesowały. Generalnie nie interesowały mnie te książki z Nostradamusem i nie interesowały mnie książki dotyczące Jezusa, jak również nie interesowała mnie absolutnie pierwsza książka Dolores, której tytuł jest bodajże Five Lives Remembered, czyli Pięć Zapamiętanych Żyć. To jest książka, w której Dolores też się skupia na konkretnym zagadnieniu swojej pierwszej klientki, właśnie, właśnie tej kobiety, o której wspominałem, że od niej się wszystko zaczęło, gdzie Dolores z partnerem swoim zupełnie nie spodziewali się, że kobieta im zacznie mówić o jakichś przeszłych życiach. W ogóle ten koncept był dla nich... Nie istniał, nie istniał dla nich ten koncept, prawdopodobnie wówczas. A oni mieli po prostu zająć się czymś jak najbardziej normalnym i powszechnym, wykorzystując hipnozę w przypadku tej kobiety, o ile dobrze pamiętam, po to, żeby ją odstresować, rozluźnić w życiu. I tyle. A to, co otrzymali, przerosło w ogóle ogromnie ich oczekiwania. To, było, to była wielka niespodzianka, wielkie zaskoczenie. I od tego wszystko się zaczęło. I ten początek znajdziemy opisany w tej książce Five Lives Remembered. Czyli pięć zapamiętanych żyć. I tej książki też nie czytałem, nie chciałem jej czytać. Jakoś tak postanowiłem już nie cofać się do niej, bo bardzo mnie ciekawiły następne pozycje. Więc rozpocząłem od polskich wydań kosmicznych ogrodników. Później jesteśmy dziećmi gwiazd. Później właśnie to gdzieś tam po drodze between death and life, czyli pomiędzy życiem a śmiercią. Ta legenda gwiezdnej czy kosmicznej katastrofy, jak wolisz, też tam była. No i właśnie właśnie teraz jestem w trakcie, jak już mówiłem, tej serii Convoluted Universe pomiędzy trzecim a czwartym tomem, której chronologicznie znajduje się jeszcze przede mną ta książka Trzy fale wolontariuszy oraz Nowa Ziemia. Także trochę jeszcze mam do zgłębienia, jeżeli chodzi o twórczość Dolores, nie licząc jeszcze tych książek, których, o których jeszcze nie wiem, bo być może już zdążyła coś nowego wydać. Wiem, że na pewno pracuję nad kilkoma książkami jeszcze. Także jest to wielce ekscytujące dla mnie perspektywa, że Dolores wyda coś nowego. A tak już na absolutny koniec wątku Dolores w dzisiejszej audycji, chciałbym powiedzieć jeszcze o takim zjawisku quantum healing, tak to po angielsku się nazywa, czy instant healing, czyli takie kwantowe uzdrawianie, czy błyskawiczne uzdrawianie. To jest um, technika uzdrawiania, leczenia, eliminowania różnorakich chorób, schorzeń, przypadłości ludzi, którą Dolores odkryła gdzieś tam wzdłuż swojej drogi. I tak jak odkryła ten specyficzny trans, tak jak odkryła wcześniej w ogóle, że cokolwiek można robić z hipnozą więcej niż tylko leczenie, powiedzmy, ludzi z nawyków palenia papierosów, czy z alkoholizmu, czy takich kwestii przyziemnych wydawałoby się. Tak i gdzieś z biegiem drogi odkryła, że można faktycznie leczyć znacznie więcej niż po prostu nauk nikotynowy. I, leczyć, I to leczyć w znacznie bardziej spektakularny sposób, który można wręcz tak kontrowersyjnie nazwać błyskawicznym w dosłownym słowa rozumieniu. Dosyć intrygująco czy kontrowersyjnie to brzmi, ale chciałem to przywołać jako formę ciekawostki, która też dotyczy postaci tej autorki Dolores Cannon, która gdzieś tam wypłynęła po drodze, dlatego, iż Dolores również jakby dzisiaj ma na względzie to, co leżało u podstaw jej zainteresowania hipnozą, czyli, czyli wykorzystywanie tych narzędzi w celu pomocy ludziom. Pomocy w takim bardzo praktycznym, pragmatycznym ujęciu codzienności. Czy na przykład w, tym, w tej sytuacji polegającej na wymazaniu po prostu jakiejś choroby, która czyni życie bardziej dyskomfortowym, cięższym i tym podobnym. Ok, a to tyle w kwestii ciekawostki. Dolores jeździ po świecie, to też dodam. A może już nie jeździ, może bardziej się koncentruje już, bo w którymś wywiadu słyszałem, że zamierza się bardziej koncentrować na serii, jakichś filmów, jakichś dokumentów um, ilustrujących różne koncepty tych książek, albo wręcz je ekranizujących. Już teraz nie wiem dokładnie, czego to dotyczy. Um, w każdym razie, z tego czasu Dolores objeździła cały świat. Bardzo możliwe, że jednak nadal to robi, stając ją, jej aktywność. Tak jak mówiłem, jeżeli wpisać sobie na YouTube chociażby Dolores Canon, to można dokopać się mnóstwa materiałów z różnych, właśnie konferencji, spotkań, wykłady, wywiady w różnych audycjach z nią. Nawet przeprowadzono wywiad z w obrębie tak zwanego projektu Camelot, znanego części osobom interesującym się tymi tematami, czyli zjawiskami paranormalnymi głównie, czy jakimiś tam pobocznymi kwestiami. Camelot Project jest, jest takim projektem, który też zgłębia wiele z tych rzeczy, jakieś tam też teorie spiskowe i tym podobne i tam też się też zgłębiają, oni też zgłębiają zagadnienia opcji cywilizacji cywilizacji prawdopodobnie dlatego w którymś momencie postanowili przeprowadzić wywiad z Dolores, dlatego że ona na temat tak zwanych obcych również ma sporo do powiedzenia w związku z szerokim spektrum tematów, z jakich czuję się kompetentna. OK. Myślę sobie, że to byłoby naprawdę już wszystko, jeżeli chodzi o wątek Dolores Cannon i jej twórczości na dzisiejszą audycję. Twórczości tym razem nie powieściowej, tylko bardziej takiej dokumentacyjnej. Coś bardziej unikatowego niż, niż dotychczasowe dotychczasowe wątki literackie, które podejmowałem. Coś, co mnie ekscytowało, perspektywa opowiedzenia o tym w audycji w Molium I bardzo się cieszę, że tego dokonałem. A teraz chciałbym opowiedzieć Tobie o kolejnym okołoksiążkowym smaczku, ciekawostce. Jakim jest tak zwana domena publiczna? Po angielsku to jest public domain, domena publiczna. Czym jest domena publiczna i dlaczego to może się okazać interesujący koncept? Domena publiczna to jest taki, to jest takie abstrakcyjne określenie na przestrzeń jakby stan, w którym znajdują, znajduje się część książek, część prac literackich po upływie pewnego czasu. W uproszczeniu sprawa z książkami wygląda tak, iż są chronione tak zwanym prawem autorskim. Ale co jest ciekawe na temat tego prawa autorskiego, to to, że ono potrafi wygasnąć. W różnych krajach to jest różnie precyzowane prawnie, ale generalnie to prawo autorskie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, wygasa po pewnym czasie. I po wygaśnięciu, znaczy póki, póki te prawa autorskie są jeszcze aktywne, no to wiadomo, książka jest na przykład sprzedawana, jest chroniona, czyli nawet jeżeli nie jest już wydawana, nie są wznawiane, jej wydania nie jest drukowywana, to generalnie jest chroniona na swój sposób prawnie. Nie jest nadal jakby legalnie dostępna za darmo. Natomiast jeżeli upłynie dany okres czasu, on jest tutaj, jaki to okres czasu, to jest precyzowane w poszczególnych ustawach prawnych w poszczególnych krajów, to po upłynięciu tegoż czasu prawa autorskie wygasają. I książka, czy, czy praca danego pisarza człowieka. Przechodzi do tak zwanej domeny publicznej, czyli przechodzi w taki stan, w którym na przykład konsekwencją tego stanu jest to, że, że ta książka może być legalnie dostępna dla Ciebie za darmo. Na przykład w internecie można sobie spokojnie ją legalnie pobrać czy legalnie publikować co rodzi takie pozytywne implikacje, stwarza dogodne warunki do takiej na przykład działalności, jak przetłumaczenie tej książki na język ojczysty, bo na przykład nikt wcześniej tego nie zrobił, bo na przykład żadne wydawnictwo wcześniej nie zainteresowało się stworzeniem polskiego wydania, wprowadzeniem tej książki na polski rynek. Jeżeli jednakowoż uważasz, że dana książka z domeny publicznej byłoby dobrze, żeby była dostępna dla Twoich krajanów, to możesz ją wówczas przetłumaczyć legalnie. Nie naruszasz wtedy prawa autorskiego. Nie postępujesz nielegalnie, sięgając po taką książkę i tłumacząc ją na własną rękę oraz publikując. Jeżeli ta książka znajduje się w tak zwanej domenie publicznej. Możesz z nią robić różne rzeczy. Możesz na przykład nagrać sobie jej wersję audio lektorską i udostępnić innym ludziom, również całkowicie oficjalnie, legalnie. Nie będzie to w żadnym razie jakaś taka lista, niedopowiedziana kwestia nikt się na to boczyć mógł nie będzie. Będzie to w porządku po prostu. i w tym tkwi, jak tak pomyśleć o tym w koncepcie domeny publicznej, to można już zrozumieć z tego samego krótkiego opisu, jaki przedstawiłem, że tkwi w tym ogromny potencjał. Ogromny potencjał. I i tak na przykład, jeżeli chodzi o to samo tłumaczenie książek, które, które oficjalnie nie zostały wprowadzone na na przykład na polski rynek, bo żadne z wydawnictw się tym nie zainteresowało, to zetknąłem się już z takimi książkami, które jakaś osoba po prostu prywatna zdecydowała się sama przetłumaczyć i wydać na przykład w formie PDF-a. Niektórzy nawet to drukowali i sprzedawali symbolicznie po kosztach. Tylko po kosztach, gdzie tak naprawdę płaciłeś, czy płaciłeś za, za wydruk i za transport książki do Ciebie, a nie za samą książkę. I Zetknąłem się już z takimi osobami, które właśnie tłumaczyły i wydawały te książki, czyniąc je dostępnymi na polskim rynku, gdzie w jakikolwiek inny sposób te książki dla, dla Polaków dostępnymi by nie były i nie były. Bo po prostu nikt się tym nie zainteresował wcześniej. A przecież jest sporo książek, które nie zostały jeszcze przetłumaczone i byłoby wspaniale gdyby były dostępne. Nie każdy na przykład z Polaków zna angielski, powiedzmy. Powiedzmy angielski. A byłoby miło, bo przecież jest tam sporo książek, które są wartościowe i byłyby przydatne również dla nas. Chociażby weźmy książki Dolores. Tak samo, jak powiedziałem, o ile mi wiadomo, z książek Dolores w języku polskim są tylko trzy. Z kilkunastu, o ile już nie więcej to jest, szczerze mówiąc, skromny wynik. Bardzo skromny. I jedynym powodem, dla którego ja jestem w stanie zapoznawać się z za którą jej książek, jest to, że posiadam wystarczająco dobrą znajomość języka angielskiego. Gdybym jej nie posiadał, to praktycznie te książki byłyby dla mnie niedostępne. I teraz, jeżeli te książki byłyby w domenie publicznej, czyli Byłyby to starsze książki, bo siłą leczy muszą być starsze, żeby do tej domeny publicznej trafić. Patrz ten mechanizm, że musi upłynąć określona ilość czasu, żeby wygasły prawa autorskie. To teraz, jeżeli te książki byłyby w domenie publicznej, ktoś chętny, znając język, mógłby je legalnie całkowicie przetłumaczyć i wrzucić do internetu, żeby ludzie się mogli z tym zapoznać, bez względu na to, czy jakieś oficjalne wydawnictwo zainteresowało się tymi książkami, czy nie. Bo przecież decyzje poszczególnych wydawnictw, moim zdaniem, nie jest rozsądnie traktować się jako wiarygodne. Jako wiarygodny osąd, że jeżeli książka nie, zostaje, nie, nie znajduje się w księgarni, no to znaczy, że nie jest wartościowa, czy warte uwagi. To absolutnie. Odkryłem z biegiem czasu, że jest to po prostu twierdzenie Mówiąc bardzo delikatnie, nieprawdziwe. Wracając do, do tego zagadnienia domeny publicznej i jej ogromnego potencjału. Jaki potencjał w tym drzemie? Przykłady zastosowania tego potencjału mówią same za siebie. Takim przykładem jest tak zwany Projekt Gutenberg. To jest projekt, to jest taka jakby strona, czy serwis internetowy, który zbiera książki z domeny publicznej w formie tekstu. Możesz je sobie pobrać w różnorakich formatach plików. A również w takich formatach, które można wrzucić na jakieś tam czytniki, e-booków, Kindle, czy inne, czy na smartfony, jakieś formaty ePub, czy, czy mobi, czy jakieś inne, czy format tekstowy, htmlowy, czy chyba też pdf-y są. Być może mnóstwo książek, całe po prostu mnóstwo tekstów, prac, chyba w różnych językach. Nie jestem pewien tego. Jest to wszystko zgromadzone w formie takiej ogromnej biblioteki dostępnej dla każdego chętnego za darmo. Wiecie, kiedyś można było być ograniczonym co najwyżej do swojej lokalnej biblioteki w najbliższej w okolicy lub najbliższych bibliotek w okolicy. Wiadomo, że czym dalej biblioteka się znajdowała, tym, tym już było to mniej wygodnym z niej korzystać. Oczywiste to jest. Więc jest to jakieś ograniczenie. Jak wspominałem wcześniej w Molium, ja na przykład miałem takie sytuacje, korzystając z biblioteki w moim miasteczku, że czasem niektóre serie książek cykle były niekompletne, nie dlatego, że ktoś akurat wypożyczył jakąś część i nie była on dostępna, tylko dlatego, że po prostu nie znajdowała się ta część w księgozbiorze z takich czy innych powodów. Więc dla mnie osobiście w praktyce oznaczało to brak sensu sięgania po taką serię, bo po co sięgać po cykl, który jest dziurawy, który jest niepełny. Mija się to z celem, a nie chciało mi się, szczerze mówiąc, skorzystać z tego konceptu wymiany międzybibliotecznej, o ile takowy koncept w ogóle dla mnie istniał wtedy. Być może nawet nie byłem świadomy, że coś takiego istnieje. Ja po prostu chciałem, żeby to działało niejako z automatu, czyli idę do biblioteki i mogę wypożyczyć książki, które chcę. W praktyce okazywało się, że czasem nie mogłem, czasem niektóre serie nie były dostępne. Czasem niektóre książki nie były dostępne, bo po prostu nie znajdowały się w zbiorze z różnych przyczyn. I teraz, no oczywiście jeszcze pozostawał ten fakt, że no, do biblioteki trzeba było się przejść. Ja akurat miałem to, tą miłą sytuację, że bibliotekę miałem stosunkowo blisko. Natomiast niektórzy nie mają biblioteki w ogóle w swoim miejscu zamieszkania. Na przykład na różnych wsiach i tak dalej. No to tam mają znacznie trudniej w ogóle, żeby dostać się do jakiejś biblioteki. Już nie mówiąc o tym, że nawet jak masz bibliotekę gdzieś niedaleko, to może ona być dosyć mała w porównaniu z innymi i wiele pozycji może być w niej po prostu niedostępnych. To utrudnia znacząco sprawę, jeżeli chcesz na przykład zapoznać się z całym dorobkiem na przykład Jonathan'a Carola, Williama Whartona, czy coś na no to. Może będziesz miał szczęście lub miała, że będą to mieli w księgowościorze, a może nie. Więc szereg ograniczeń jest możliwych w przypadku takich zewnętrznych rozwiązań. Natomiast w przypadku domeny publicznej mamy co prawda jedno takie duże ograniczenie, że mamy do czynienia z książkami odpowiednio starszymi, z pracami odpowiednio starszymi, Czyli nie znajdziemy tam współczesnych powieści, na przykład współczesnych autorów, czy niedawno żyjących bardzo, ale za to, to co tam znajdziemy, to jest cały ogrom materiałów, które są dostępne za darmo. Nie są to też z drugiej strony aż tak stare rzeczy, chociaż oczywiście bardzo stare też można tam znaleźć, ale nie wszystkie są jakoś tak bardzo, bardzo stare. Znajdziemy tam na przykład Alicję w Krainie Czarów, czy ona jest jakąś bardzo starą książką. Ja nigdy nie postrzegałem Alicji jako bardzo starą, zakurzoną książkę w ogóle. Coś, coś archaicznego. To była dla mnie zawsze żywa i świeża książka, a ona jest w domenie publicznej i tam ją znajdziemy. Znajdziemy tam całą serię o dorodce w Krainie Os. <śmiech> tak wspominam o tej drodce, dlatego że jest coś fascynującego w tej serii i jeżeli o sobie odświeżę, a jest to gdzieś tam w moich planach, to z pewnością tak myślę, nagram o tym coś, bo aż mnie do tego ciągnie. Dorotka mnie fascynowała, fascynowała mnie ta książka. Fascynowała. No ale okej, okay. Alicja zresztą też i to są w ogóle osobne tematy w mojej czytelniczej pasji. W każdym razie te książki jak najbardziej znajdują się w domenie publicznej. W domenie publicznej znajdują się prace Einsteina. Jeżeli uważasz, że Einstein był inteligentny, jeżeli interesuje Cię to, czego nakonał bardziej niż, niż w takiej stereotypowej skali, gdzie się bardzo zwięźle traktuje jego teorie na przykład względności. Jeżeli kręcą Cię te tematy, no to Możesz przejść do domeny publicznej, na przykład do projektu Gutenberg, czy gdziekolwiek indziej i odnaleźć i ciągnąć jak najbardziej legalnie prace, które na przykład sam Einstein napisał na temat własnych teorii. To jest dostępne, jak najbardziej. Jak najbardziej. I... Wiele, wiele innych tematów. Mamy małego... Nie, nie, nie małego księcia. Nie, A może i mały książę też jest, nie wiem. Ale nie chciałem teraz o nim powiedzieć, tylko o tajemniczym ogrodzie. Mamy tajemniczy ogród tam. Znany być może Tobie dla mnie jedna z tych magicznych książek, z którymi spotkałem się w życiu, które podekscytowały mnie posiadaniem swojej kontynuacji. To jest jeden, jedna z tych książek, w przypadku zaskoczyło mnie bardzo, że posiadają swoją kontynuację. Zaskoczyło mnie ogromnie. Tak do ciekawości, dygresyjnie inną książką, w której zupełnie się nie spodziewałem, że ma kontynuację, a mnie to zaskoczyło, bardzo zaskoczyło i bardzo mile jednocześnie, to było przeminęło zwiatę. Wow. To był też naprawdę wypas, że okazało się, że istnieje kontynuacja pod tytułem Scarlet. Co więcej, jeżeli już mówię o Przeminęło z to istnieje taka seria, chyba trilogia, gdzie chyba pierwszy tom ma tytuł Gdzie Diabeł wci wciąż się śmieje. Czy Gdy Diabeł wciąż się śmieje? coś takiego. To jest też taka... Uspółcześniona jakby wersja, bardziej, bardziej współczesna. Chociaż ja wiem, nie na i tak bardzo współczesną, ale jest to taka kalka, przeminęła z wiatrem, tylko dziejąca się w innych czasach, trochę bardziej do przodu. chronologicznie. No ale ok, koniec dygresji, wracamy do domeny publicznej. Więc mamy ten projekt Gutenberg, który stanowi taką ogromną bibliotekę pełną materiałów dostępnej dla każdego chętnego, za darmo, legalnie, jak najbardziej. Niesamowita sprawa. Można tam grzebać, szperać się, zagrzebać po prostu w tym wszystkim i doznawać ciągłej ekstawy. Jeżeli jest się morem książkowym, a szczególnie, jeżeli zna się na przykład język angielski, to już w ogóle ach, jest tam tego cały ogrom całe mnóstwo, ale dla mnie osobiście najbardziej fascynującym przykładem wykorzystania potencjału tego konceptu z domeny publicznej jest projekt LibriVox. Projekt LibriVox to jest nic innego, jak w uproszczeniu mówiąc, taki jakby, tak jakby projekt Gutenberg, tylko w wersji audio, czyli audiobooki nagrywane z książek z domeny publicznej. Niesamowita inicjatywa, inicjatywa niekomercyjna, przeprowadzana na zasadach wolontariatu. Ludzie z własnej woli, um, bezinteresownie, Angażują się już od lat w ten projekt. To nie jest projekt świeży, nowy. To jest projekt, który już ma lata istnienia i się dosyć rozrósł, co miło mi stwierdzić. Nadal cieszy się popularnością oraz jest bardzo aktywnie rozwijany. I jest to projekt, który angażuje się mnóstwo osób bezinteresownie, nagrywając własnym sumptem, prywatnie, mniej lub bardziej profesjonalnie, lub, mniej lub bardziej amatorsko, wersje audio różnych książek. I są to książki dostępne w formacie w ogóle bardzo, bardzo wygodnie jest to zorganizowane. Są to książki w różnych językach. Najwięcej chyba jest właśnie w języku angielskim. Ale co mi się podoba w tym projekcie? Oczywiście poza samym tym generalnym faktem, że wow, to są legalnie dostępne za darmo audiobooki. To już jest sam w sobie niesamowite i ogromnie ekscytujące dla mnie. Jak mówiłem we wcześniejszych rozdziałach Molium, dla mnie forma audiobooka właśnie stała się najbardziej interesującą formą lektury książek więc dlatego mnie to tak kręci. Więc wracając do, do LibriVox, to tak wchodząc w detale dotyczące tego projektu, bardzo podoba mi się fakt, że i w ogóle jest to, są to duże pusy moim zdaniem tej inicjatywy, że na przykład znajdują się w jej obrębie... Znaczy ten, ten projekt nie ogranicza się do do nagrania po prostu wersji audio danej książki i stwierdzenia, że to już jest zaklepane. Mamy już na przykład wersję audio tajemniczego ogrodu i nie potrzebujemy następnej. Nie. Jest jak najbardziej dopuszczalne i wręcz praktykowane w obrębie LibriVox nagrywanie wersji audio tych samych książek przez różne osoby i na różne sposoby. Bardzo dobrym posunięciem jest takie udogodnienie, że kiedy przeglądasz katalog LibriVox na ich stronie internetowej, to w szczegółach dotyczących poszczególnych książek znajdziesz zawsze informacje, czy książkę czyta jedna osoba, czy więcej osób czy jest to na przykład, czasem jest też takie rozróżnienie czy jest to czytanie standardowe, czy jest to czytanie bardziej takie w cudzysłowie dramatyczne, czy takie bardziej aktorskie oddające bardziej charakter, charakter postaci tak jakbyś doświadczał bardziej słuchowiska przedstawienia w formie audio niż po prostu przeczytania, książki. Też jest takie rozumienie w przypadku części pozycji obecnych na LibriVoxie, gdzie to jest bardzo miłe, bo od razu jeszcze zanim pobierzesz książkę, możesz wiedzieć, czego się spodziewać i możesz wybrać to, co bardziej preferujesz. Może bardziej preferujesz takie statyczne przeczytanie niż takie bardziej aktorskie, słuchowiskowe. A może odwrotnie. I to jest dobre wiedzieć, czego można się spodziewać jeszcze zanim klikniesz w przycisk download do pobrania. Tak samo z ilością lektorów. Część osób może nie gustować w książkach, które są czytane przez, przez więcej niż jedną osobę. Więc to też od razu wychodzi zanim jeszcze sięgniesz po książkę, to możesz zerknąć w szczegóły nagrania i tam będzie napisane czy książkę czyta jedna osoba, czy więcej. Czy jest to jakiś charakter zespołowy, grupowy. To też się bardzo przydaje, moim zdaniem, to wiedzieć, już na samym początku. Co dalej? Dalej jeszcze taką, takim bardzo miłym akcentem, jest to, że można sobie książkę pobrać jednym kliknięciem, jako jeden plik zip. Jest to możliwe. Można jednakowoż pobrać książkę jako kilka zipów o mniejszej wadze. Być może dla części osób będzie to bardziej przystępne, jeżeli posiadają jakieś łącza internetowe mniej wydajne, czy o niższej prędkości, czy jakieś tam może um, limity danych, to może się okazać, że z takiego czy innego powodu będzie znacznie przystępniejszym ściągnięcie książki w mniejszych wagowo plikach. I to też jest dostępne, bo te audiobooki potrafią ważyć kilkaset megabajtów, powiedzmy, Myślę, że to jest norma, nic dziwnego, jeżeli chodzi o te audiobooki, tam w MP3. I wtedy bardzo się może przydać dla części osób, właśnie, to możliwość ich ściągnięcia w plikach o mniejszej wadze niż powiedzmy 600 MB, tylko jakoś to jest podzielone. I LibriVox to jak najbardziej oferuje, że są też paczki plików podzielone na części, na mniejsze części, które można sobie ściągać osobno i później złożyć i rozpakować. Natomiast je, taka ciekawostka, niedawno testowałem program LibriVox'a na Androida oficjalny i co ciekawe ten program pozwala na przykład na ściąganie bezpośrednio MP3. Już teraz nie pamiętam, czy z poziomu samej strony internetowej LibriVox'a można ściągnąć sobie same MP3 też, a nie tylko zipy. Może można, nie jestem teraz tego pewien, ale jeżeli chodzi o androidowy program GRIVOXa, to jak najbardziej można w nim sobie książkę albo słuchać na żywo w formie takiego live streamingu, gdzie ona się tak naprawdę nie zapisuje na stałe na Twoim telefonie, na pamięci Twojego smartfona, albo można ją sobie ściągnąć i wtedy ona jest ściągana od razu, jako poszczególne pliki mp 3 Hmm. Co dalej o LibriVoxie? Czy coś jeszcze powiem o LibriVoxie? Napisałem z tego czasu artykuł o tym serwisie, w którym jest trochę ciekawych informacji i konkretnych faktów, o których nie opowiedziałem w tej audycji. Więc jeżeli temat tego serwisu Cię zainteresował, i chciałbyś, chciałabyś go bardziej zgłębić, to zachęcam do lektury mojego artykułu na ten temat, który zlinkuję w notatkach do tej audycji. Co ciekawe, jeszcze rzucę taką ciekawostkę, że jest podcast, audycja w obrębie społeczności LibriVox, bardzo prawdopodobne, że jest nagrywana po dziś dzień i ona gdzieś tam porusza się w tematach lektorskich między innymi, albo i głównie lektorskich. Jak nagrywać od strony warsztatu, od strony technicznej, od strony głosowej, od strony dykcji. I tak dalej, i tym podobne. To bardzo ciekawe, że oni mają taki własny podcast, że nie ograniczyli się tylko do nagrywania audiobooków, ale jeszcze jakby stworzyli sobie takie, jakby warsztaty w formie audycji. Może to za dużo powiedziane, ale dzielą się własnymi spostrzeżeniami i wrażeniami w takim właśnie podcaście, który sporo, sporo już odcinków nazbierał. Można sobie do nich dotrzeć też i za darmo ściągnąć, posłuchać. Ciekawe bardzo zagadnienie. Ja zresztą, taka trochę dygresja, za, za pośrednictwem LibriVoxa poznałem inną audycję, ciekawą, o której być może powiem chyba w innym odcinku Molium, żeby, żeby zachować jakieś niespodzianki na przyszłość. To akurat nie jest duża niespodzianka. Ale, ale z drugiej strony też nie jest taka mała, gdyż podcast, o którym mówię, który odkryłem, nie ten z społeczności LibriVox, tylko właśnie inny, ma tych odcinków kilkadziesiąt, o ile nie więcej. Przez lata dążył nazbierać, więc myślę, że Wspomnę o nim. A wspomnę o nim gdzieś w przyszłych wydaniach, rozdziałach Moliu. A teraz tylko tak powiem, że odkryłem go dzięki LibriVox'owi właśnie. Jak miło. Jeszcze tak wracając do programu androidowego LibriVox'a, to... Moje takie pierwsze wrażenia jego dotyczące są takie, że jest dosyć, dosyć elegancki. Można z jego poziomu przeczytać, co ciekawe, nie tylko opis książki, ale i recenzje czy wrażenia tej książki czytelników, słuchaczy konkretnie, w tym przypadku słuchaczy. co może się okazać dodatkowym jakimś tam potencjalnym przynajmniej kryterium decyzyjnym, czy zabrać się za jakąś pozycję, czy nie z LibriVoxa. A ich katalog jest również bardzo, bardzo obszerny, jest tam w czym wybierać zdecydowanie. Moje, jeszcze powiem słowem takiego pamiętnikarskiego wyznania, to Moje doświadczenie z LibriVoxem na ten czas nie jest jeszcze takie bogate, jeszcze nie zdążyłem, jeszcze nie przesłuchałem wiele, ale to co przesłuchałem już zdążyło zrobić na mnie wrażenie. Mianowicie gdzieś tam zyszperałem swojego czasu taką książkę A Romance of the Worlds. Tomas dwóch światów w dosłownym tłumaczeniu na Polski autorstwa Marie Correy. I to jest książka, która bardzo mnie zaskoczyła. XIX-wieczna powieść opisarka, nagle znikąd w książce XIX-wiecznej powieści opisarki odnajduje koncepty OB, o którym dzisiaj mówiłem wcześniej. Odnajduje koncepty metafizyczne w powieści. Jakaś kobieta w XIX wieku napisała sobie powieść. W pruderyjnym XIX wieku, w którym wydawałoby się, że ludzie są bardzo przypięci w cudzysłowie do religii katolickiej, powiedzmy, do tych oficjalnych konceptów, nagle odnajduje książkę, w której kobieta opisuje doświadczenia pozacielesne, inne istoty, inne życie na innych planetach, inne światło na... Znowu inne światło na religię rzuca. Przedstawia koncept powiedzmy telepatii i inne. I okazuje się, że jeszcze z tyłu książki dołączony jest taki załącznik zawierający wybór z listów czytelników, które to listy nie są tak naprawdę... nie są krytyczne, ani demonizujące to, co autorka raczyła popełnić. Lecz wręcz przeciwnie, są pełne entuzjazmu i wdzięczności, że autorka dała im coś, przedstawiła, na co widać czekali, czego potrzebowali. Ogromny temat. Ogromny temat, który mnie dosyć poruszył i zaskoczył tu odkryłem tę książkę, napisałem również artykuł o niej osobny. Myślę, że też dla takiej już totalnej ciekawostki to rzucę do notateks do tego odcinka, dołączonych. I właśnie na tą książkę natrafiłem na LibriVoxie. Na LibriVoxie również natrafiłem na taką pracę różnych autorów, zbiór esejów różnych autorów pod tytułem My First Book, czyli moja pierwsza książka. To jest zbiór esejów, w których różni pisarze opisują swoje pierwsze doświadczenia z publikacją, jak to było, ich początki literackie generalnie. Na swój sposób smaczek może się okazać ale już w kolejce czeka na mnie następna pozycja wspomnianej Marie Corelli. Też wyszperana z archiwum LibriVoxa. Czekają na mnie też inne pozycje. Jak wspomniałem wcześniej, noszę się z zamiarem sięgnięcia po serię o dorobce. Dorotce z Kleignos, gdyż no, ta seria tak pozornie wydawałoby się dziecinna. Ja odnajduję w niej coś więcej, tak abstrakcyjnie i nieco enigmatycznie stwierdzając. I ekscytuje mnie, że tych książek o dorodce też się tak naprawdę okazuje, że jest znacznie więcej niż przypuszczałem. Myślałem przez długi czas w życiu, że jest tylko jedna. Okazuje się, że jest ich znacznie więcej. No i też Alicja, Alicja w Krainie Czarów i też Alicja po drugiej stronie lustra, też jakby te książki znajdują się na LibriVoxie spokojnie. I to, jeżeli chodzi o Alicję, to właśnie jest to jeden z tych przykładów książek nagranych na LibriVoxie, które są nagrane na różne sposoby i przez różne osoby. I można sobie wybierać, przebierać według gustu, jakiego nagrania chce się wysłuchać. No i Tajemniczy ogród. tak samo właśnie w związku z tym, że jest to jedna z tych książek, które okazały się w mojej percepcji magiczne, to jest to książka, której chętnie posłuchałbym, czy wysłuchał w języku angielskim. I dlatego chętnie sięgnę po nią gdzieś wzdłuż mojej drogi właśnie, za sprawą LibriVoxa, gdzie ona jak najbardziej jest dostępna. Także ta biblioteka audiobooków, książek słuchanych, obszerna, obfita biblioteka LibriVoxa jest dla mnie takim najbardziej, najbardziej spektakularnym, a jednocześnie najbardziej wartościowym przykładem tego, co można zrobić z domeną publiczną tak zwaną, jaki potencjał, innymi słowy, ta domena publiczna ma to zjawisko, jaki to jest wspaniały wynalazek. I byłoby fantastycznie, gdyby ten okres prawa autorskiego, moim zdaniem, byłoby fantastycznie, gdyby okres prawa autorskiego wygasania, I trwania, trwania, o tak powiem, był krótszy, żeby, żeby mogło owe prawo autorskie szybciej wygasnąć. Z swego czasu słuchałem Richarda Tomana. To jest taki człowiek propagator idei wolności w różnych sferach w sferach oprogramowania komputerowego, ale nie tylko. I słuchając jego wykładów i prelekcji, wystąpień, on tam również porusza temat prawa autorskiego. Właśnie też postuluje wizję taką, jego skrócenia, żeby te książki były znacznie szybciej dostępne dla wszystkich w taki nieskrępowany, w pełni swobodny sposób, niż to ma miejsce teraz. Ja się cały podpisuję pod tym postulatem dzięki któremu domena publiczna zyskałaby ogromnie to już by nie były książki tylko powiedzmy te starsze na swój sposób, ale można łatwo pomyśleć jak ogromnie więcej pozycji by się tam znalazło i jak wiele osób by na tym zyskało bez tak naprawdę szkody dla twórców. O czym detalicznie opowiada Richard Stallman w swoich wykładach i wystąpieniach. Jeżeli jesteś ciekaw, ciekawa, jak on to uargumentowuje dlaczego on uważa, że to byłoby w porządku, dlaczego on uważa, że to by działało, że to by mogło działać, to bardzo zachęcam gorąco do zapoznania się z jego wykładami. Też gdzieś tam Pewnie jakieś linki dorzucę do czegoś, choćby napiszę jego e imię i nazwisko, żeby można było sobie je skopiować i wyszukać na YouTube aktualne, aktualnie tam obecne filmiki z nim. Jest tego sporo, a te szczególnie chodzi o te, w których mówił o prawie autorskim. To się tak odnosi bardziej do książek i do domeny publicznej. Co jeszcze na koniec? Jeszcze na koniec, a propos domeny publicznej, taka drobnostka poniekąd wygoda. Jeżeli jesteś posiadaczem smartfona z Androidem i lubisz czytać książki na swoim smartfonie, albo podobałaby Ci się taka perspektywa czytania książek na smartfonie, to poleciłbym taki programik, który nazywa się FB Reader który jest darmowy i który posiada m.in. taką funkcję jak biblioteka sieciowa czy katalog sieciowy. Ta biblioteka sieciowa to jest nic innego jak dostęp do szeregu różnych katalogów książek dostępnych również w domenie publicznej. Są tam też książki płatne, które można kupić, ale sporo w tych katalogach jest książek z domeny publicznej, które są jak najbardziej dostępne za darmo. Jest to tam odróżnione, łatwo można się spostrzec, która książka jest darmowa, która nie. I jednym kliknięciem, czy góra kilkoma, można błyskawicznie sobie wyszukać interesujące nas pozycje z poziomu samego FB Reader'a, nie chodząc po żadnych stronach internetowych, nie potrzebując szperać po żadnych stronach, tylko wchodzisz w program do czytania książek Wchodzisz w funkcję biblioteki sieciowej i szukasz sobie czegoś chcesz lub po prostu przeglądasz, co mają. Jakich autorów, czy jakie gatunki. Wszystko jest to jakoś zorganizowane, posegregowane i masz możliwość ściągnięcia ogromnej ilości książek. za darmo. Również wspomnianą Alicję skrajnie czarów. <śmiech> Z okładkami, ze wszystkim. Bardzo wygodne. Od razu w formacie, co istotne, mobilnym, czy to epub czy to mobi, czy co w formacie, który jest czytelny dla FB Reader'a i możesz od razu sobie taką książkę legalnie jak najbardziej czytać na swoim smartfonie. Ok. Myślę, że to by było wszystko, jeżeli chodzi na dzisiejszy blog smaczkowy wokół książek i jednocześnie w ogóle, jeżeli chodzi o dzisiejszy rozdział czwarty Molium zdania Mola książkowego. Mówił do Was TJ pięknego, choć jeszcze chłodnego marcowego poranka 2015 roku. Dziękuję Tobie za uwagę zainwestowaną w dzisiejszy epizod MOLium oraz serdecznie zapraszam do odsłuchania kolejnych rozdziałów w niniejszej audycji. Korzystam z Tobie przyjemnego dnia, poranka, południa popołudnia, wieczoru lub nocy. Mówił cicze.